to tak samo jak my Wtedy wydajemy z siebie zawsze 100% czy to w studiu czy to na melanżu to był Niger mixtape. Gdy byłem mały chciałem zostać królem. Bo... Julem, ale nie mule się, na tym padole trzymam się Z wataszkami frajerów, śle z pługiem w pole Proszę pole i chcę wypić, mam pusty kielich Z ziom, belku, łopacy zawsze weseli Nie licz, że będę bratku groźny jak Iwan Będę spokojny, a durnia i tak wykiwam Biwak rozbijam latem, blisko jeziora Odpoczywam jak najdalej i wczoraj, jutro, i jutrze Normalnie wagam jak na jakimś kucze Są akcje głupsze, gdy jest trochę wolnego Lubię się zabawić, jak to mówią na całego Z rana białego, gdy już twiergą ptaszki Wyruszam poszukać w okolicy jakieś flaszki Chciałeś być kimś? To tak jak my Chuj, wbijamy w niespełnione sny Pykamy w gry, może coś pyknie Pyk, styknie Chciałeś być kim? To tak jak my Bijamy w niespełnione styl pykamy w gry, może coś pyknie, pyk, styknie Szukam szczęścia idąc tropem węża, jestem graczem a nie dobrym hopem na męża Potem spędzam sen z powiek sąsiadcy, co to za obu starabani nocą na klatce Panie w żabce są so do mnie uśmiechnięte jak jestem u nich pierwszym i ostatnim klientem Soboty piękne, niedzielę po nich ciężkie Niewiele trzeba, żeby chopy czuli się odświętnie Konsekwentnie omijam swoje szanse Musisz być kimś? Ja nie muszę, naprawdę Bo jestem sobą, chodzę z głową nad karkiem Siadam z browarkiem, biorę kartkę, piszę swoje partie Pipszę partie, urzędy i dokumenty Uczeni nie skończyłem, wolałem pić w weekendy jestem ja jednym z tych, co wciąż mogą wszystko I nie będę nieszczęśliwy, nawet jakby nie wyszło Coś pięknie, by styknie Chciałeś być kimś, to tak jak my Krój wbijamy w niespełnione sny Pykamy w gry. Może coś pięknie, pyk. Co? Kup! Co ten Czarnok robi na rewisze? Oddawać wam busa? Nie oddamy, to jest dasz pam. Trzeba do pierdolic poczekajcie, no biło wam nie poznajecie, że to jest Scott Wilson, rozgrywający z nich Czarn Scott Wilson? Wilson? Chuj wie. Pierdolicie, Scott jest wyższy. Pruszkowa, może być niż... Mistrzu, autograf. Dla mnie to Ty biały jesteś. Bez kitu nie. Żaden obcokrajowy, jest tylko polski dużo. Polski, polski Aha! A kto to jest ten Niger? To taki żomco co lubi walić wódę. Yo! A kto to jest ten Niger? To taki żomco co walić wiadra grudę. Ej, a kto to jest ten Niger? kilo i to lubi mieć w czubie. A kto jestem ten Nie wiesz, to chodź się przekonać. Ej, chłopaku, nadzieja gliwickiego rapu NGR. Weź to zapisz, weź to zanotuj. To jest gru hip -hopu z 2016 roku. To jest przyszłość, robimy dobry hip hop Robimy to, a nawet jakby nie wyszło To mam jakiś plan B Wiesz, że wtedy zawsze robię hańbę Daj mi kurwa tego jointa, sam skręć. Ja nie mam teraz czasu w końcu nagrać chcę To wszystko, co mi się męczy w głowie A męczy mi się tak, że naprawdę wam tego nie powiem to jest niesamowita zwrotko na bicie Kto mi dał tego wita? To jest mój człowiek, ma życie Ten czy marzy o tym, żeby grać za tysiące, za tysiące Tak jak nie ma plam na słońcu, nie ma w końcu takich marzeń Ja napierdalam ra który wam się skarze Jak nie masz wrażeń, że to jest gówno To znaczy, że jesteś najebany jak ja, trudno, ej Dobry wieczór, Oce Kaman, to jest ten typ, co pluje flow jak lama, Jak znana ta japa jest z Facebooka, to znaczy, że kurwa chyba grubsana szukasz Ej. Bo ja mam swoją karierę, robię to, co jest zawsze na bici szczere I wiesz, że kurwa szczerze tu wiarę, chcę reprezentować siebie i dole flare Nie wiem, ja, yeah. przesada, mam nadzieję, że to się już nie nagrywa nadal